Przechować ziarno to jedno, ale dobrze przechować to drugie. Co Dobre. zrobić, żeby dobrze przechować ziarno? No głównie to jest aktywna wentylacja, po to tak został skonstruowany silos bin, żeby można było, w zależności od gatunku jakiego zboża się przechowuje, rzepak, kukurydza, wymagają inne spręże, inne wydajności wtłaczanego powietrza. Wykorzystując to, że każde zboże ma własną porowatość, a porowatość to znaczy przestrzeń międzyziarnowa wypełniona powietrzem, nie czym innym, tylko powietrzem, wymieniamy tą przestrzeń na powietrze świeże, mniej wilgotne, czyli prowadzimy proces dosuszenia, a jednocześnie powietrze o niższej temperaturze, więc najlepiej jest stłaczać to powietrze w okresie nawet zimowym, gdzie jest temperatura ujemna zewnętrzna, ale pięknie możemy masę zboża schłodzić. Po co to robimy? Przeciwdziałajmy pojawieniu się zarodników grzybów pleśniowych głównie, a dalej Ciągnąc tą myśl to jest mykotoksyna, przecież nawet drogą pokarmową. Jeżeli później tą świnkę spasiemy, no oczywiście jak konsumpcyjne, to bezpośrednio my to przyjmiemy, tą mykotoksynę do siebie, a naukowcy twierdzą krótko rzecz mówią, że to jest pierwsza e, szansa pojawienia się jednak onkologicznych kłopotów, jakich już w tej chwili chyba trzy czwarte społeczeństwa miewa. No jak sama nazwa wskazuje więc skoro toksyna, to na pewno nie jest to coś, co by nam sprzyjało, no, nie jest to krem pod oczy. Dlatego ten silo bin, zresztą hasło, które zostało przez Stasieńka Koszyckiego stworzone, weźmy zboże w swoje ręce. On to miał na myśli ręce, nie ręce takie od sobie chłopa prostego, tylko ręce matczyne, te, które będą dbało o to zboże, pilnowało o to, żeby to dziecko wytworzone na polu najlepiej się czuło i najzdrowiej było przechowywane czy, czy czuło się w tym silosie. Więc samo hasło świadczy o tym, że bierzemy się przede wszystkim za pilnowanie jakości, czuwanie nad jakością, możliwością wprowadzenia tego świeżego powietrza poprzez wentylację i przepływ. Oprócz tego we wszystkich silosach montujemy Pomiary temperatur, w każdej chwili jesteśmy zorientowani na jakim poziomie, w którym miejscu, w których punktach mamy okres zagrzewania i wtedy co ma zrobić rolnik? Natychmiast biegać i włączać wentylator, żeby przeciwdziałać temu złemu zjawisku i szansy pojawiania się mykotoksy. No właśnie, bo grzanie się ziarna w sposób naturalny, taki, że po prostu leży i wzrasta temperatura, wcale nie jest związane z żadnym dosuszaniem, tylko wręcz przeciw. Nie? z, z procesami de facto, ale biologicznymi, które w zbożu dojrzewającym w silosie, bo przecież mają go prawo nastąpić na i wzrost temperatury jest normalnym zjawiskiem, choć niepożądanym z naszego choć punktu widzenia, no bo wydziela się przede wszystkim H2O, co jest też niepożądane, bo to jest jednak wilgoć, e temperatura, bo to jest wzrost temperatury, no i przy okazji CO2, co jest akurat w tym przypadku wręcz korzystne nawet, no bo ono trochę zabiera tlenu, czyli możliwości absorpcji tego tlenu i wzrastania aktywności tego ziarna. A z drugiej strony, jeśli nawet mamy temperaturę mroźną na zewnątrz i to mamy konkretny mróz, to nadmuchując to ujemnej temperatury powietrze do ziarna wcale nie wyrządzimy mu żadnej szkody ani dla zdolności kiełkowania, ani dla jakości paszy. Nawet jakbyśmy dmuchali 20 stopniowym tak. rozem. Jedna z metod między innymi przechowania jest również zamrażanie. Z tym, że to z energetycznego punktu widzenia jest niemożliwe. Takiej nie wydałane, masy nie to by kosztowało bardzo dużo, żeby dać tyle energii, żeby sprowadzić ziarno no, kilka tysięcy ton przechowywanych dla przykład w silosie bin, w baterii silosu, z energetycznego punktu widzenia jest to wykluczone. Natomiast... Teoretycznie można byłoby wsadzić na tira, wysłać do północnej Finlandii albo północnej Rosji, niech by tam poleżało. By tam poleżało. No z tym, że jak będzie wilgotność zbyt duża, to też tego nie, nie wsypiemy z powrotem do, do, do silosu, bo to się zbryli jednak mimo wszystko. Ale przy wilgotności dopuszczalnej, te 14-14,5%, ta sypliwość zboża nawet wręcz za mrożonego, czyli mającego temperatury minusowe, jest sypliwy w dalszym ciągu, czyli mamy szansę wydobyć go z tego silosu, a inaczej mamy pewność, że tamte procesy biologiczne zostają całkowicie wstrzymane, nie pojawi się zarodnik grzybu pleśniowego, nie pojawi się mykotoksyna, a jak nie daj Bóg jeszcze będzie wołek zbożowy, to będzie uśpiony całkowicie, nie będzie żerował. Wracajmy jeszcze do jakości, czyli ten przepływ powietrza może być również wykorzystany do fumigacji, czyli krótko rzecz mówiąc metody zwalczania szkodników w zbożu poprzez zagazowanie, krótko rzecz mówiąc. Wtłaczając powietrze plus fumigant, no często to był do tej pory bromek metylu, ale teraz w tej chwili są nowsze, więc ja się tu nie będę wymieniać wszystkich tych, tych, tych preparatów, którymi może można uratować zboże, gdzie znajdował się szkodnik owadzi. No najczęściej, Wołek z Bodożo, bo jest na, najczęściej spotykanym tym szkodnikiem owadzie, który no, niszczy ziarno praktycznie, zjada go w jakiejś dużej części. No, postęp, który wykonaliśmy, państwo wykonaliście, czy inaczej, wykonaliśmy my rolnicy z państwa znaczącym udziałem w ciągu minionych 30 lat. Odkąd myśmy wtedy przechowywali byle gdzie i byle jak, w stodołach, na stryszkach, a teraz dysponujemy tak naprawdę nie że sprzętem do przechowania, to jeszcze sprzętem do pomiaru. I transportu, bo też weźmy pod uwagę, że dzięki silosowi mamy ten transport zmechanizowany. To już nie złopatologia, gdzie przesypać trzeba było w stodole, to łopata, z, powrotem. z powrotem, żeby kontakt z powietrzem nastąpił. Na ile to skomputeryzowane? No, już możemy nasze czytniki pomiaru. Bywają również wilgotności takie, to jest w zależności teraz tylko od inwencji tego naszego kupującego gospodarza dbającego o to ziarno. Pojawić się ta informacja może dokładnie w relacji w linii do jego komputera czy laptopa będącego umiejscowionego w jego pokoju, przy jego łóżku wręcz. On w każdej chwili może kliknąć i wszystko wiedzieć co się stało. Może nawet być mikroprocesor, który może być być zawieszone na silosie, On jest w trakcie w tej chwili pewnych modernizacji, że samo istnie, wyczytując to, co się dzieje w silosie, sam decyduje, sam. Panie wentylatorze, ja Pana włączam, bo to już jest w tej chwili konieczne. Ironik tylko usłyszy, nagle opracują wentylatory. On sobie to może jeszcze sprawdzić. A dlaczego go włączy? Aha, bo widzę, że jest na moim monitorze temperatura już wyższa od tej, którą założyliśmy, że ma być. No to znaczy, że prawdę mówi, prawdę zadziałał. Ja już mogłem jechać w tym momencie na wczasy, wręcz się nie interesować, zająć się inną robotą, a nie latanie. Włączaniem wentylatora, bo coś się złego dzieje ze zbożem. A tutaj na Bednarach silos nie jeden, bo cała e, aleja silosów, cała gama zresztą różnych producentów, w większości polskich. My, my się nie, nie boimy tego porównania i kontaktu. To jest zresztą cudowne, bo rolnik mający chęć. Kupienia, zapoznania się z ofertą, nagle spotyka w jednym miejscu wszystkie urządzenia. On nie musi biegać od końca do początku, szukać silosów, szukać urządzeń do, do, do transportu, szukać suszarni, bo tu również suszarnie są, czyszczarni i maszyn do przemieszczania materiałów sypkich, czy to przenośniki ślimakowe, czy pionowe i tak dalej. Jest to wszystko skonfigurowane razem, ma możliwość porównania cen ma możliwość dotknięcia zobaczenia i podejmowania decyzji. Jest to łatwiejsze na pewno dla tego rolnika, a nam łatwiejsze dlatego, że on już wie, że może akurat nasi konkurenci w cudzysłowie, zresztą dla mnie to są zawsze przyjaciele z jednej branży. Konkurencja to jest może za dużo powiedziane, bo my stworzymy wtedy taki poziom dobrego produktu w różnym wykonaniu, w różnych cenach, w różnych konfiguracjach. Ktoś może coś lepszego w danym momencie wymyślić i ten rolnik ma szansę to zobaczyć w jednym miejscu, przechodząc tylko i wyłącznie tą aleją.